Jest sobota, 29 listopada 2025 roku. Słuchacie właśnie 579 nawiązanego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu wita się z Wami zakatażony, wyposażony w harpun podwodnego shotguna i granaty błyskowe, Szymon Cieśliński. Szymas, to ja. Witam serdecznie. Witam. I zapraszam w podwodną podróż do miejsc, gdzie jedynie trytony i żagłacze białe się zapuszczają, czyli do świata gier komputerowych, w których walczymy z krwiożerczymi rekinami. Tematem odcinka będzie Death in the Water 2, ale przy okazji wspomnę także o jego poprzednikach, o dwóch grach o Death in the Water oraz o Shark Attack Match 2. Tak, jestem trochę przeziębiony, więc przepraszam, jeżeli to słychać, no ale tak się kończą właśnie te podwodne wojaże, jak się człowiek zanurzy tak głęboko, to tam jest zimno i potem gardwo siada. Dlaczego w ogóle trafiłem na temat rekinów? No dlatego, że 20 czerwca tego roku obchodziliśmy 50. godziny filmu Szczęki. Z tej okazji prowadziłem zajęcia na uczelni w jubileuszowej koszulce właśnie filmu Joe's z tym plakatem, takim przerobionym na wzór na koszulce z przodu i z tyłu. No i wówczas też Zacząłem się zastanawiać, czemu tak właściwie tak niewiele horrorów eksploruje temat bycia w wodzie, czy też pod wodą, oraz konfrontacji z morskimi stworzeniami. I z tą myślą usiadłem do researchu. Do takiego szybkiego researchu, żeby nie było, no ale u mnie nawet szybki research, no tam wiecie, godzina przeglądania netta, biblioteki, czy czegoś. No i nagle mi się przypomniało, że no w sumie w akurat, akurat w branży filmowej trochę takich produkcji jest. No bo tylko usiadłem do Google, no i wiecie, wpisałem pierwsze, drugie, trzecie hasło i mi się wszystko odkleiło. No przecież mamy takie filmy, takie tytuły jak Podwodna Pułapka, Ocean Strachu, Głębia, Głębia Strachu, Szczelina, Sequelę, tak? Poza tym mamy przecież Pełzającą Śmierć, lewiatana, Aligatora, no i te filmy bardziej komediowe, bekowe, Meg ze State Hamem. no i te wszystkie niskobudżetowe typu Robot Shark, Killer Shark, Bull Shark, Rekin Cycojad, Dwugłowy Rekin Atakuje, Mega Shark, Ghost Shark, Dino Shark, Jurassic Shark, Sand Sharks i Avalanche Sharks, czyli rekiny z plaży i rekiny z lawiny. Powtórzę, rekiny z lawiny. Piękny tytuł. Co tam jeszcze? Jersey Shore Shark Attack, czy Noc Rekinów 3D? No i oczywiście Shark Nado i Shark Topusa. Shark Topusa, który doczekał się wspaniałych produkcji typu Versus, takich jak Shark Topus vs. Whale Wolf kocham ten tytuł, tak sobie wyobrażam to polskie tłumaczenie, nie ma go, tak? On chyba u nas też był puszczany, czy puszczany gdzieś tam w jakimś VOD, jako Sharktopus vs. Whale Wolf, ale no wyobraźcie za sobie. Rekinica kontra Waleniołak. Znaczy Mówię się. tak uczciwie to dramat, ale trochę mnie bawi. No i jeszcze mieliśmy Sharktopusa vs. Pterakudę, no ale pterodaktyl i barakuda po polsku wymawia się tak samo, więc to by była rekinica versus pterakuda, no to już aż tak zabawne nie jest. No więc tak przejrzałem sobie te filmy. Część z nich, spoką część z nich widziałem nawet, więc musiałem zweryfikować swoje przemyślenia i pomyślałem sobie, no okej, filmów tego typu trochę jest, ale większość to są te animal attack klasy D lub Z, a przecież świat morskich istot jest dla przeciętnego zjadacza chleba totalnie obcy i przez to niezrozumiały i przerażający. Przeciętna osoba nie ma bladego pojęcia czym jest to wszystko co można znaleźć gdzieś tam pod wodą na dnie morza czy oceanu, tak? Czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne? Tak naprawdę każda roślina, każda rybka, wszystko pod wodą wydaje się być potencjalnie groźne. Tutaj nie robiłem researchu dalej, no ale nie wiem, jak mamy parzydełkowce, no to ja przez samą nazwę bym założył z góry, że wszystkie są dla człowieka jakoś tam parzące, a więc niebezpieczne, nawet jeżeli nie mogą nas od razu sparaliżować i zabić, to bym się do niczego takiego nie zbliżał. Więc no ja tutaj widzę totalnie ogromny potencjał dla settingu horrorowego. Jeszcze pod wodą jest ciemno, nie? totalnie ciemno, więc tym bardziej trochę mnie zdziwiło, że mimo wszystko takich poważnych, mrocznych filmów związanych z byciem pod wodą czy zmaganiem się z morskimi stworzeniami jest jednak no nie aż tak wiele. Ale okej, okay, no, trudno pewnie nakręcić pełny metraż, który by się rozgrywał w takim settingu, no bo jeżeli będzie ciemno pod wodą, no to co to za film będzie? Dodatkowo trzeba by wyjaśnić, dlaczego ludzie, bohaterowie tak utknęli w ogóle pod wodą czy na środku oceanu, raczej nie przebywa się tam szczególnie często, więc rozumiem, dlaczego ten temat nie jest tak eksplorowany, ale potem pomyślałem sobie, no dobra, ale gry komputerowe. Przecież w grach komputerowych no po prostu wrzucamy bohatera, nie wiem, jest jakiś wypadek, coś tam, no i jest pod wodą, albo jest po prostu, no właśnie, eksploratorem morskich czy tam oceanicznych głębin. Czemu nie? Może tutaj ten temat będzie eksplorowany. No i oczywiście mamy takie tytuły jak, nie wiem, Subnautica, Bioshock, Barotrauma, czy Soma. Okej, okay, ale mało tego, nie, więc szukałem dalej. I tak właśnie trafiłem na produkcję studia Lighthouse Games Studio. Jest to brytyjskie dwuosobowe studio założone w 2009 roku i w ich steamowym portfolio trafiłem na aż trzy gry o eksploracji morskich głębin i to właśnie nim się dzisiaj przyjrzym. Powiem wam czy było warto po nie sięgać. Pierwszy z tych tytułów to Death in the Water, który na Steama trafił 10 października 2019 roku, ma więc już 6 latek. Jest to krótka gra, bardzo krótka gra, którą możemy ukończyć w jakieś 20-30 minut, bo tak naprawdę w sumie to nawet nie jest gra. To jest bardziej demo jednej mechaniki z jednym levelem i trochę bez celu. Jesteśmy wyposażonym w harpun nurkiem, który pod wodą poluje na rekiny. Gdy jakiegoś wypatrzymy, no to należy go trafić 7 razy z wyrzutni harpunów, aby zginął. Początkowo rekiny pojawiają się pojedynczo, ale co kilka trupów ich ilość się zwiększa i tak po zabiciu 15 rekinów w jednej grze jesteśmy przez nie praktycznie otoczeni. Nagle pojawiają się z każdej strony, no i oczywiście wszystkie nas atakują. Mogą nas atakować i każde capnięcie szczęką odbiera nam trochę HP, punktów życia. Sama gra nie ma, tak jak powiedziałem, żadnego celu, ale posiada osiągnięcia na Steamie za zabicie odpowiedniej ilości rekinów w jednym podejściu. Maksymalne osiągnięcie jest za 25 sztuk, no i udało mi się to już za drugim podejściem. Więc gra nie jest jakoś szczególnie trudna, wymaksowana, odinstalowana. No i przyszedł czas na kolejny tytuł z portfolio tego studia, a jest w nim Shark Attack Deathmatch 2. Na Steamie pojawił się 26 lipca 2019, a więc przed Death in the Water, tylko ja się pomyliłem ogrywając to. I zagrałem niechronologicznie, moje przeoczenie. No i pewnie zastanawiacie się, chwilę, ale czemu w tytule jest dwójka? Czy to jest sequel tego Death in the Water? No nie. To jest sequel Shark Attack Deathmatch, <gry> który to tytuł pojawił się na Xboxa 360, ale na Steamie jest dostępny tylko sequel. Tę jedynkę można ograć jako Roma na... No jako Roma, <gry> kropka. Ale po ograniu dwójki nie miałem na to szczególnej ochoty. Dlaczego? No, dlatego przede wszystkim, że jest to tytuł multiplayer. No i ogólnie nie powala. Z jednej strony mamy tutaj kilka lokacji z różnymi podwodnymi strukturami, co po Death in the Water było jakimś tam progresem. Mamy na przykład zatopiony wrak statku pod wodą czy zatopiony wrak samolotu, jakieś podwodne jaskinie, trochę podwodnej roślinności, między którą możemy pływać. Te lokacje może nie powalają, ale są klimatyczne, są w porządku, są zrobione z odrobiną serducha, wyglądają całkiem ok, ale z drugiej strony jest to martwy tytuł nastawiony na rozgrywkę wieloosobową, więc absolutnie nie ma sensu w niego grać tu i teraz. Można odpalić tego multika solo i wbijać levele, ale no pytanie brzmi po co? Jeżeli chcecie wymaksować ten tytuł na Steamie, no to da się to zrobić, no ale to jest trochę taki bezmyślny grind i Frydy w tym nie ma tak naprawdę za wiele. No ale znam takiego jednego, co go wymaksował. <laughs> Jak już zaczął, to skończył. Ale nie polecam jakoś szczególnie. No mechanicznie to jest to samo co Defin the Water. Przy czym totalnie nie rozumiem czemu właśnie późniejsze Death in the Water jest tak ubogie wizualnie no bo w tym tytule nastawionym na rozgrywkę solo nie ma praktycznie żadnych morskich struktur on jest wizualnie biedny nie ma na czym zawiesić oka a tutaj ten wcześniejszy tytuł no, wygląda całkiem nieźle więc wystarczyło wykorzystać obiekty i tekstury z tej gry albo dodać do atak atak Deathmatch 2 typ solo tak, a zamiast tego postanowiono wyciąć właśnie mechanikę i w takiej pustej przestrzeni pozwolić graczowi testować de facto, tak właśnie grać w takie demo tej jednej mechaniki. No dobra, no ale to dwa razy się odbiłem, bo najpierw trafiłem na demo technologiczne, a potem na martwego multika, ale w końcu przyszedł czas na Death in the Water tu. W końcu pojawia się gra, w końcu odpalam tytuł, który jest grą, w której można coś robić, coś w miarę sensownego. Mamy odrobinę fabuły w postaci kampanii single player, 15 misji o identycznej strukturze, ale ze wzrastającym poziomem trudności, ze wzrastającym ekwipunkiem, zmieniającym się ekwipunkiem i zmieniającym się zmieniającą się pulą wyrogów, może tak to ujmę. Nasza postać jest pod wodą, ponownie jesteśmy jakimś tam nurkiem wyposażonym w harpuny i inne rzeczy. No i mamy znacznik najbliższej butli tlenowej na yy, ekranie. Wyposażeni w broń płyniemy w tamtym kierunku, w pobliżu butli ukryte są trzy skrzynie ze skarbem, to jest z grową walutą, ale kręcą się tam też rakiny i inne niebezpieczne stworzenia morskie, gra odlicza czas, przez chwilę możemy spokojnie pływać i eksplorować, to jest szukać tych skarbów. Gdy się do nich zbliżamy, my je widzimy jakoś tam na takim rodzaju kompasu powiedzmy w tej grze, gdy się do nich zbliżamy, to one nam znikają z tego naszego kompasu, więc tam trzeba się go rozejrzeć, one są zawsze jakoś ukryte, są za jakąś skałą, czy w jakichś tam wodorostach, czy innej roślinności. No i możemy właśnie je odkryć, albo i nie. W końcu odpala się tryb opętanych stworzeń, w którym atakują nas rekiny, węgorze, węże morskie i tak No i po wyeliminowaniu wszystkich przeciwników misja się kończy. Jeżeli nam się udało odnaleźć te skarby, no to możemy wymienić walutę, bo każdy skarb daje tam ileś nam monet, tak kreślę cudzysłów, możemy wymienić walutę na ulepszenie sprzętu lub też zakup nowego ekwipunku. No i do wyboru mamy tę podstawową wyrzutnię harpunów, lepszą wyrzutnię harpunów, taką na potężniejszych przeciwników z późniejszych leweli pistolet, strzelbę, kołkownicę, granaty błyskowe, granaty wabiki i w ramach ulepszeń możemy na przykład zwiększyć szybkostrzelność danej broni, prędkość ładowania, maksymalną liczbę amunicji, którą możemy trzymać przy sobie, czy długość tego jak te morskie stworzenia długo będą oślepione, czy będą wabione przez granat tam z jakąś, nie wiem, krwią mięsem czy czymś tam w środku. No i nie wiem, czy to wybrzmiało, ale możemy nie znaleźć skarbów. Mamy na ekranie jakiś tam radar, kompas, tak, no i podążamy w ich kierunku, im jesteśmy bliżej tym obwódka skarbu jest bardziej wyraźna, no ale gdy zbliżamy się do nich już tak bardzo, no to one nam znikają z tego naszego radaru, no i sami musimy wykmienić, gdzie tam są ukryte, a najczęściej są schowane za czymś, czy w roślinności, czy za jakąś skałą, czy w jakiejś wnęce między jakimiś morskimi strukturami, czy w jakimś osobnym pomieszczeniu podwodnego, wraku i no jeżeli odnajdziemy wszystkie skarby, no to rozpoczyna się ten tryb opętania, nawet jeżeli ten czas potrzebny do jego aktywacji jeszcze nie minął, jeżeli zaś nie znajdziemy części lub żadnego nawet, no to ten tryb i tak się w końcu uruchomi, no, i jeżeli przetrwamy do końca, to odblokowujemy kolejny poziom, ale bez pieniędzy na ulepszenie sprzętu, co na wyższych levelach może się okazać problematyczne, bo będzie nam po prostu trudniej przetrwać. I tak naprawdę, pierwsze, nie wiem, 5-6 planż przeszedłem z palcem w nosie bez najmniejszego problemu, aż wydało mi się to trochę zbyt proste. Trochę czuć tam klimacik tej ciemności, właśnie. Odcięcia od świata zewnętrznego, ale sami przeciwnicy nie są jakoś szczególnie wymagający i dopiero jakoś na etapie ósmym, dziewiątym musiałem zrobić sobie przerwę, bo zacząłem dostawać w koście i to tak porządnie. Okazało się, że to zbieranie skarbów i ulepszanie sprzętu są absolutnie konieczne, żeby poradzić sobie z drugą połową gry, dobrnąć do końca i zmierzyć się z bossem. No i właśnie, w ostatnim etapie pojawia się boss, który jest zajawiany od pierwszego levelu, więc już możemy się spodziewać co to będzie, no ale ja mimo wszystko nie zdradzę tego w tym momencie. Jest to gigantyczna morska istota, do której również strzelamy z naszych broni. Nie ma tutaj jakiejś szczególnie nowej mechaniki, tam jest delikatne, delikatna różnica względem zwykłych poziomów. Odpieramy ataki rekinów i reszty morskiej ferajny, no i atakujemy to właśnie gigantyczne coś. Mimo rozmiarów istota ta nie jest wcale jakoś szczególnie potężna, twórcy chyba nie chcieli zniechęcać graczy na ostatnim poziomie, a dać im raczej poczucie satysfakcji, no i takie podejście myślę że się jakoś sprawdza, to znaczy ja może jakiejś wielkiej satysfakcji kończąc grę i pokonując bossa nie odczułem, ale brak frustracji uznaję za zwycięstwo i mojej i twórców, no bo to mogło się skończyć też jakimś zniechęceniem, rage quitem, tak? No Kończymy po prostu ten ostatni level, jeżeli mamy wymaksowane ekwipunek, to raczej bez większych problemów, tam może 2-3 podejścia będą potrzebne, no i gra się kończy. W grze dostępne są także jeszcze inne tryby. Mamy tryb przetrwania z rozgrywką w, typu, w typie rogalika. Z pokonanych stworzeń wypadają orby z punktami doświadczenia, no i dzięki nim możemy levelować naszą postać, to jest wybierać jedną z trzech opcji rozwoju. To są usprawnienia broni, nowa broń, amunicja, apteczki i tak dalej. No i z tym trybem związane są trzy osiągnięcia, to też spędziłem w nim chwilę, ale zaraz po odblokowaniu trzeciego AChika dałem sobie spokój i odinstalowałem MG. no bo tak naprawdę tam wiele więcej ona do zaoferowania nie ma. Jeżeli już przeszliśmy całą kampanię, no to mniej więcej ogarniamy co i jak. Tutaj trochę też liczy się szczęście, no bo jeżeli te nasze kolejne um, opcje rozwoju to będą rzeczy, których potrzebujemy, czyli właśnie nowe, silniejsze bronie, y, usprawnienia tych broni, y, y, y, ewentualnie życie, jeżeli nam go brakuje, no to wtedy dłużej przetrwamy, a jeżeli to będą jakieś, nie wiem, losowe rzeczy, których nie potrzebujemy w tym momencie, no to możemy y, y, przez to też y, tego trybu, znaczy nie ukończyć, w sensie niego nie da się ukończyć tak całkowicie, ale możemy w nim krócej przetrwać. No i mamy jeszcze tryb taki swobodny, ale no umówmy się, jak już wymaksowałem ten tytuł, to nawet mi się go nie chciało testować, no to jest po prostu eksploracja tych podwodnych krain. Ta gra to jest taki umiarkowanie łatwy calak. W jakieś 6 godzin powinniście mieć wbite 100% gry. I to, co jest istotne, to to, że wizualnie ona się prezentuje całkiem nieźle. To dno morskie jest odpowiednio urozmaicone. Raz widzimy rafy koralowe czy wodorosty, innym razem wraki, jakieś podwodne świątynie się zdarzają. Też mamy gigantyczne szkielety nie wiem waleni czy tych rekinów, jakieś ciała topielców. Jest rzeczywiście urozmaicona ta przestrzeń. Podwodna fauna także jest zróżnicowana, ale już w obrębie jednego gatunku, na przykład tych stworzeń, które nas atakują, mamy tylko jeden model. Czyli jeżeli mamy konkretnego rekina tego samego gatunku, to czy atakuje nas jeden, czy dwa, czy pięć, wszystkie wyglądają identycznie. To jest taki atak klonów na ekranie, co już wygląda trochę gorzej. Ale też nie hejce tego, bo to ułatwia rozgrywkę. Chodzi o to, że łatwo się zorientować, z którym wrogiem mamy do czynienia i jaką strategię należy zastosować, no bo uczymy się, tak, którego jakina można jaką bronią najłatwiej gdzieś tam powalić. Niektóre są bardziej odporne od innych, więc gdyby one były totalnie różne, no to człowiek by pewnie się gubił i dziwił, tak, że strzelił z czegoś, co poprzedniego wykończyło na jeden strzał, a ten nie pada i o co chodzi, tak. Więc to nie jest w sumie wada, że akurat stworzenia mają jeden model tylko. Niestety, mimo otagowania tej gry jako horror, jak zresztą wszystkich tych trzy, trzech tytułów, grozy tutaj za wiele nie uświadczycie. I to mnie właśnie w sumie zadziwiło. Jeżeli macie jakąś fobię związaną z wodą, morzami, oceanami czy rekinami, no to wtedy okej, okay, jasne. Pewnie odczujecie to mocniej. Ale w przeciwnym wypadku no na samym początku czuć troszkę ten klimacik. Wspominałem o tym, tak? Ale potem po prostu musicie pędzić przed siebie w poszukiwaniu tych skarbów, no bo wiecie, że goni was czas. I szukacie skarbów i i krwi. Co tu dużo mówić. O dziwo, im więcej przeciwników, tym mniej straszna jest rozgrywka. W realu pewnie by to działało trochę inaczej, tak? Że jeden raki no to OK, jeszcze może sobie poradzimy, ale pięć to już o Boże, o Boże, umrzemy. Tutaj to działa inaczej, no bo na początku czuć, że jesteśmy malutcy w tym wielkim zbiorniku wodnym, że wszędzie jest daleko, że jest ciemno, że niewiele widać, no i tam gdzieś w oddali czai się ta jedna ryba, czy droga, czy coś tam innego, co może nas gdzieś tam uśmiercić. Jest ciemno, ambienty robią robotę ale gdy musimy mieć oczy dookoła głowy, rozglądać się lewo, prawo, szybko i atakować całą hordę wrogów, no to groza znika, tak? Nawet walka z tym finałowym bossem tak naprawdę nie budzi strachu, bo to jest po prostu gigantyczne coś, do czego staramy się nie zbliżać i co atakujemy raczej z dystansu, więc to są bardziej segmenty zręcznościowe w którymś momencie, niż survivalowe. Tak jak wspomniałem, jako taki easy calak na 6-7 godzin, to jest tytuł w porządku, ale oczekiwają trochę mocniejszych wrażeń, więc jednocześnie jakiś tam lekki zawód czuję, no i ocena to jest w sumie jak ten czas gry, gry tak, jakieś 6-7 na 10, no bo to jest, pamiętajcie jednak tytuł małego studia, więc tę siódemkę też mogę spokojnie dać, no może nawet i do ósemki mógłbym podciągnąć Chociaż nie, 7 może wystarczy. No i po wymaksowaniu przypomniało mi się, że istnieje jeszcze Men Eater od Tripwire Interactive i nawet przez moment chciałem go ograć i dorzucić do tego podcasta, czy jeżeli ten podcast by powstał, bo w sumie nie miałem początkowo takiego zamiaru tak do końca, no ale w i terze wcielamy się w Rekina, więc to jest trochę inna perspektywa, to my tam chyba zjadamy ludzi i to też chyba nie jest horrorowa perspektywa, tak sensu stricte, chociaż grę polecało mi kilkoro moich znajomych, to też pewnie się kiedyś nią zainteresuję, ją wymaksuję, zresztą nawet ją mam, chociaż chyba bez DLC jeszcze, no ale uznałem, że już na ten podcast to może by było za wiele, no i co ciekawe gdzieś tam szukając podobnych rzeczy na Steamie trafiłem na zapowiedź gry Shark Dentist która jest reklamowana jako uwaga horror roguelike mamy w tej grze leczyć zęby rekina jeżeli nam nie pójdzie no to rekin zaciśnie szczęki na naszej głowie bo on jest żywy i, i trzyma buzię otwartą w nie wiem, jak to ma działać tak? czy on pozwala na to leczenie zębów i dopóki go nie zaboli no to spoko a jak zaboli to ucina nam głowę Absurdalny pomysł, tak? Rogalik polegający na tym, że jak rekinowi się nie podoba leczenie kanałowe, to odgryza nam głowę. Ja nie wierzę, żeby to był dobry pomysł na grę dłuższą niż nie wiem, 30 minut, ale doceniam kreatywność, tak? No bo jakby nie patrzeć, to jest coś innego. I tuż przed samym nagraniem przypomniałem sobie jeszcze, że istnieje taki tytuł jak Dep z 2014 roku, więc pewnie Multic też jest już martwy, ale to jest tytuł, w którym też walczymy pod wodą z rakinami, więc nawet by pasował tutaj do zestawienia. Nie mam jednak depth, bo to jeden z tych tytułów, który ma 21 DLC i jako kompulsywny kolekcjoner trzymam się raczej z daleka od takich tytułów, chyba, że po prostu mamy complete edition na jakiejś gigantycznej przecenie. Chociaż teraz przejrzałem przed samym nagraniem te DLC-ki i chyba to są tylko przedmioty kosmetyczne, jakieś skórki na nurka i bronie już dostępne w grze i nic nowego, więc może może się skuszę. Jeżeli ktoś z Was grał w Dev, to możecie dać znać, czy warto i czy oferuje coś więcej niż Death in the Water 2. I teraz na sam koniec w nagrodę za to, że dotrwaliście ze mną zakatarzonym do końca mam dla Was uroczą anegdotę, która idealnie pasuje do tematu tego podcastu. Otóż jedna moja znajoma jest doktorem weterynarii i kiedyś w pracy rozmawiała z przyjaciółkami, przyjaciółmi czy kolegami, koleżankami o filmach. No i między innymi o serii Szczęki. <śmiech> Jedna koleżanka zapytała czy reszta wie, że jest więcej części Szczękiego. <śmiech> Mamy przez Szczękiego 2, Szczękiego 3, Szczękiego 4. <śmiech> o, aż chce się kupić maskotkę rekina, nie? Dajcie znać, czy wy macie <śmiech> swojego ulubionego Szczękiego? Możecie w komentarzu napisać coś na zasadzie ja najbardziej lubię pierwszego szczękiego, czy coś. Niech inni ludzie, którzy nie dosłuchali do tego momentu zastanawiają się o co biega. A jeżeli macie, o jest <śmiech> szczękiego. Jeżeli macie swoje ulubione książki, filmy, gry, seriale, komiksy, etc. o głębokich zbiornikach wodnych i morskich stworzeniach, to także możecie podzielić się polecankami w komentarzach. Na pewno jest masa takich tekstów kultury, o których nawet nigdy nie słyszałem. Więc fajnie będzie się dokształcić. Może nawet coś mnie tam skusi, żeby się z tym zapoznać w najbliższym czasie. Z góry dzięki za polecajki albo odradzajki, jeżeli oglądaliście, ograliście coś, co jest fatalne i lepiej trzymać się od tego z daleka. Ale na dziś to już wszystko ode mnie. Teraz tradycyjnie już będę Wam życzył klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście.